Dzień dobry Państwu, Marcin Gal. Chciałem Państwa zaprosić na kolejną audycję z cyklu Horror Jungen Amt. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pani Edyta Arkisz z Hamburga. Babcia dwójki dzieci, których Jungen Amt zabrał kilka dni temu z domu. To były dzieci pani Anety Arkisz, i dzisiaj babcia chciała nam opowiedzieć całą historię, jak do tego doszło i jakie były argumenty. Również jak odbyła się procedura przekazywania dzieci Jungenamtowi. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Czy może pani pokrótce opowiedzieć naszym słuchaczom, jak to się stało, że pani córce Jungenamt zabrał dzieci? zaocznie, że rok bez udziału córki, bez udziału córki adwokata, tak. że córka traci, traci prawa rodzicielskie do dzieci i po prostu przyjechali do domu. Czy mogę troszkę głośniej mówić? Tak. Hmm? I z tego względu, zostały odebrane prawa rodzicielskie, że w środę straciła mieszkanie. Rozumiem, ale jak się Jung nam o tym dowiedział? Pani z agentatu, tak? która tak zwana we która pomagała jej we wszystkich sprawach, która patrzyła, czy są dzieci ubrane, czy zadbane. Hmm. Po prostu pomagała pomagała już, odwiedzała ją dwa razy w tygodniu. Rozumiem, że to była ustawowa tak zwana family Hilfe, tak? Tak. I ta pani wzbudziła zaufanie pani córki, tak? I prawdopodobnie podejrzewam, że Pani córka się tej Pani zwierzała ze wszystkiego. Mówiła jej wszystko i właśnie powiedziała tej Pani, że w środę traci mieszkanie, że musi szukać sobie innego mieszkania. Dobrze, i nie Pani mi powie ile dni bądź godzin po tym jak przekazała tą informację, Junga nam zabrał dzieci. Zadzwoniła ta pani, ta, pa, dzwoniła ta pani do mnie, pytała się o córkę, bo mówi, że miała u córki być, córki nie ma w domu. Tak. To była godzina może 12 po południu. Pytała się o dzieci, gdzie są dzieci. Mówiłam, powiedziałam, że dzieci są u mnie. Nie minęło dwie godziny. Przyjechał Jugendamt z policją. I jak to się odbyło? Wszystko? To zapukali, otworzyłam drzwi. Weszli i od razu na, na siłę chcą zabrać dzieci. Córka wzięła dwóch synów na ręce, mm. nie chciała oddać. Uff, ja prosiłam tą panią z Jugentamtu, nawet kończyłam na kolanach, złapałam ją za rękę, policjant popchał mnie na ścianę, mm. córka kurczowo trzymała dalej tych chłopców, dzieci płakały, mm. była zdesperowana te pani chciały zabrać dzieci, córka w międzyczasie kopnęła tą pracownicę Jugentamtu, mm. to więc. Policja rzucił się na nią, siedzącą na krześle i zaczął ją dusić. A niech pani mi powie w jakim wieku są obecnie dzieci? Ten starszy 2,5 roku, młodszy 14 miesięcy. Ale niech pani mi jeszcze powie, jakie mają obywatelstwo? Mają obywatelstwo polskie. Tylko i wyłącznie, tak? Tak. I oprócz naszego stowarzyszenia, czy szukała Pani gdzieś jeszcze pomocy, mianowicie mi chodzi o tutaj nasze pracówki dyplomatyczne. Konsulat. Pr próbuję, pr cały czas próbuje skontaktować się z Polskim Konsulatem w Hamburgu. Z znaczy próbuje to, czyli jak ta pomoc się odbywa, mnie bardziej interesuje, Próbuję, czyli, czyli co Pani robi? C codziennie siedzę praktycznie na telefonie i na, na internecie. No dobrze, ale była tam Pani czy Pani dzwoniła? D dzwoniłam. I co Pani się Dzwoni, dowiedziała? Ale... Pani zajmująca się sprawami prawnymi jest codziennie zajęta. Ale Pani miała kontakt z tą Panią, czy jeszcze nie? Nie, nie miałam żadnego kontaktu do tej pory. Rozumiem, że tego trzeba próbować e, jutro, bądź od poniedziałku, e, bo podejrzewam, że jest zapracowana. Ale, ale wydaje mi się, że, że tutaj powinny się włączyć konsulat i, i powinni pomóc. Dlatego, dlatego, że tutaj chodzi o polskich obywateli. E, dzieci obecnie przebywają w, w domu dziecka, mi Pani przekazała. Jest to niemiecki dom dziecka. Druga sprawa jest taka, że Pani jako babcia, również dziadek chcecie walczyć o rodzinę zastępczą, tak? Tak. Czy może Pani bardziej to sprecyzować naszym słuchaczu? Tak, właśnie byłam już mam swoją adwokatkę, podpisałam takie wnioski o widzenie z dziećmi i o rodzinę zastępczą. I Pani mecenas podeszła do tego pozytywnie, tak, Samburga? A co powiedział adwokat Pani, Pani córki? Adwokat mojej córki powiedział, że córka nie ma żadnych szans na odzyskanie dzieci. A powiedział dlaczego? Powiedział dlatego, że po prostu było kilka spraw w sądzie i córka miała się podporządkować, miała pierwszego syna dać do przedszkola, czego nie zrobiła. Mm. A ostatnim właśnie um, zauważyło to, że zabrano córce mieszkanie. I teraz dzieci nie miałyby dachu nad głową, to z tego względu nie ma już szans na odzyskanie dzieci. No tak, ale dzisiaj Pani mi przekazała w rozmowie, że córka ma w planie już dostać nowe mieszkanie, tak? Już, już ma, już tam są przewiezione wszystkie meble z tego starego mieszkania. Także z punktu widzenia tutaj merytocznego nie powinno być żadnego problemu, jeżeli chodzi o, o powrót dzieci do domu. Tylko mówię, że Junga to niechętnie będzie chciał robić, tak? i, i Druga sprawa jest taka, że troszeczkę wiadome w efekcie, ale będę by było kopnięcie tej Pani. To, to, to, to, to, to jest fakt, że oni mogą to wykorzystać. Dlatego e, pierwsze skrzypce w tej sprawie będzie grała Pani i, i, i, i dziadek, ojciec Pani córki. Halo? Tak. Czy chciałaby Pani coś jeszcze do, dopowiedzieć? My, jako stowarzyszenie, będziemy to sprawę monitorować. Również poprosimy o pomoc polską stronę, jeżeli taka będzie możliwość, o zainteresowanie. Dlatego, że to chodzi o polskich obywateli. Jeżeli dzieci miałyby być z jakiegoś powodu w domu dziecka, to powinien to być dom dziecka w Polsce, tak, a nie powinien to być dom dziecka niemiecki. Z drugiej sprawy. Też wygląda w ten sposób, że jeżeli są tutaj dziadki, czyli rodzina zastępcza, to Państwo powinni mieć możliwość i prawo e, starania się o to. Ja, ja wiem, takie jest prawo, w Niemczech dniem działa całkiem inaczej, zaraz dzieci są tydzień, dwa tygodnie w domu dziecka i zaraz Jugendamt stara się oddać dzieci do niemieckiej rodziny. I druga sprawa jest taka, zgadza się, druga sprawa jest taka, że musimy teraz walczyć też o to, żeby Jugendamt umorzył sprawę przeciwko Państwówce, jeżeli chodzi o, o te kopnięcie w tym afekcie, tak? Bo, bo Jung prawdopodobnie będzie tym grał. Ale każdy, wydaje mi się, każdy, komu zabierano by dzieci, postąpiłby jeszcze gorzej. Ja tego nie krytykuję, ale zgodnie z prawem to było negatywne posunięcie. No negatywne. Ale... I, i, I wiadomo, nie może też tego pochwalać, ale... ale... Wiadome, nie wiemy kto jakby się zachował tak, w takiej sytuacji, także każde regułuje inaczej. Ja Pani życzę wszystkiego najlepszego, bo oczywiście sobie będziemy monitorować i chciałbym w kolejny dniach również z Pani córką porozmawiać. Oczywiście będzie to możliwe nawet jutro. I taki, mam jeszcze takie pytanie, tak na marginesie, czy coś jeszcze Jürgen nam zarzucił pani córce? Jakie zaniedbania? Tylko była taka e, sytuacja, że córka wyszła z domu, zostawiła dzieci z koleżanką. Koleżanka była nieodpo, nieodpowiedzialna i po prostu podciąła sobie żyły, no. Mhm. Wtedy od tej pory zaczęła się już właśnie współpraca z agentantem. Tak Ale Junga się o tym dowiedział, tak? Tak. Okej, okay, ja pani dziękuję za rozmowę. Do widzenia, do słyszenia.